Miała godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Liczymy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zmianie władzy na Węgrzech. Minister był pytany, jak sytuacja polityczna wpłynie na polityków PiS Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ma nadzieję, że po przegranej partii Wiktora Orbana nowa władza umożliwi postawienie byłych polskich ministrów przed naszym wymiarem sprawiedliwości. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę. Ten parasol ochronny przestanie działać. Jednak politycy PiS mówią, że nie będzie to takie łatwe, bo najpierw konieczne będzie przejście procedur administracyjnych, a może też sądowych. Jeden i drugi polityk ma prawo się odwoływać od tych decyzji, jeżeli rzeczywiście zostaną zmienione. Mówił w Polskim Radiu 24 Kazimierz Smoliński z PiS. No bo to były decyzje administracyjne związane z udzieleniem azylu. Trzeba je uchylić, co nie jest moim zdaniem takie proste. Polska prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty w tej sprawie postawiono też Marcinowi Romanowskiemu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 12 przypadków zawyżania cen paliw na Dolnym Śląsku to efekt prawie 400 kontroli prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. Nieprawidłowości wykryto między innymi we Wrocławiu oraz kilku innych powiatach, mówi Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.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 Każdy kto zauważy nieodpowiednie ceny paliw może zgłosić je przez stronę internetową Krajowej Administracji Skarbowej. A dziś za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą 6 ,12 zł groszy. Litr 98 oktanowej benzyny ma kosztować 6 ,70 zł 70 groszy, a litr oleju napędowego 7,58 zł groszy.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 Spółka dysponuje już decyzją środowiskową, ma także nieprawomocną decyzję lokalizacyjną. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie wywłaszczeń. Według rządów planów Port Polska będzie otwarty pod koniec 2032 roku. W pierwszym etapie lotnisko będzie mogło obsłużyć do 45 milionów pasażerów. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. W życie weszły przepisy określające co można na L4, a co spowoduje utratę prawa do zasiłku. Przepisy dają dodatkowe uprawnienia kontrolerom ZUS-u, które pomogą w walce z oszustami, mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS-u w Lublinie. Kontrolerzy będą mogli legitymować osobę, której zwolnienie sprawdzają. Zyskają też prawo wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli, np. miejsca pobytu, pracy, prowadzenia działalności. Jeżeli podczas zwolnienia chory będzie pracował zarobkowo lub podejmował aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości. Są jednak od tego wyjątki dodaje Małgorzata Korba. Wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację, zakupy w pobliskim spożywczaku czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, gdy po prostu nie ma innej osoby, która mogłaby się tym zająć. Od stycznia przyszłego roku kolejne zmiany. Pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców będzie mógł wziąć L4 tylko u jednego z nich. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Specjalne audycje w zaskakujących miejscach, koncerty, słuchowiska i spotkania z wyjątkowymi artystami. Radiowa Jedynka rozpoczęła tydzień świętowania swoich setnych urodzin, mówi szefowa anteny Paulina Stolarek-Marat. Jest co uczcić, bo jednak 100 lat istnienia to jest rzecz rzadko spotykana, szczególnie 100 lat w dobrej formie. Jedynka postanowiła ruszyć się ze swojego miejsca siedziby w Warszawie i spotkać się właśnie ze słuchaczami w różnych miejscach przez cały tydzień, codziennie. Wszystkie nasze najważniejsze audycje, te w dni powszednie, będą nadawane spoza radia. A dziś cztery pory roku powitają słuchaczy ze szczytu Kasprowego Wierchu.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 W nocy tylko w województwie zachodnio-pomorskim słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany na Półwyspie Chelskim dość silny. W wielu miejscach Polski może być porywisty z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Temperatura w nocy od minus jednego stopnia na wschodzie, plus czterech w centrum kraju, do dziewięciu na południowym zachodzie, a w dzień od 12 do 17 na południu Polski. Morska. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Stan Dnia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 sposób bronić. Możemy być pewni, że gdyby tej większości konstytucyjnej e, nie było, e, to, te, to te rządy byłyby dużo, dużo trudniejsze. Troszeczkę tak jak, e, tak jak w naszym przypadku po wyborach w 23 roku, e, jednak kohabitacja jest czymś trudnym, że pewne bezpieczniki też konstytucyjne e, wbudowane w taki czy, czy, czy, czy nie inny sposób, ale też sama dwuwładza, można by powiedzieć, czy, czy niespójność tej, tej władzy, e, no jest czymś, co, co utrudnia i troszeczkę paraliżuje też e, zamiary, zamiary tego nowo wybranego rządu. W przypadku Węgier tego nie będzie. No, mamy konstytucyjną większość, tą, którą wcześniej miał e, miał Wiktor Orban i z niej w pełni, w pełni korzystał. E, więc naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe e, tygodnie, miesiące no i, no, no i lata przed nami. Na to zwracał uwagę w naszej porannej rozmowie po godzinie 7.00. Odsyłam Państwa do archiwum Polskiego Radia. Adam Botnar, były minister sprawiedliwości, zwracał uwagę na jeszcze jedną kwestię. Czyli mniej więcej to o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 także system instytucjonalny e, na nowo. I to jest w pewnym sensie no, też wielki tryumf e, demokracji i taki, takiej obywatelskości też węgierskiego społeczeństwa i takiej rezyliencji demokratycznej. Hmm. E, panie dyrektorze, to pozostaje nam jeszcze do omówienia kwestia dwóch polityków polskich, którzy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 Gry są tym głównym hamulcowym w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o politykę e, chociażby sankcyjną względem Rosji, ale też wspierania e, Ukrainy, a w żywotnym interesie Polski jest to, aby Ukraina mogła się przed, e, przed Rosją, e, Rosją bronić. Więc e, to, to, ta inwestycja polityczna na dobrą sprawę no, wydaje się zupełnie, zupełnie zupełnie, chybiona. Nie było merytorycznych podstaw, po, po, po, podstaw ani też takich e, innych niż emocjonalne, można, można by powiedzieć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 na, na jednym z wieców poparcia dla Wiktora, Wiktora Orbana. Więc ja bym tutaj upatrywał tego, tego, tego uzasadnienia, dlaczego to poparcie zostało w tak silny sposób udzielone. Pewnego właśnie zaczadzenia czy fascynacji ideologicznej Wiktorem, Wiktorem Orbanem, ale z punktu widzenia strategicznego i państwa polskiego, ale też polskiej prawicy jako ruchu po, politycznego, no logicznych, logicznych powodów do, do tego poparcia, a szczególnie w, takim, w takiej skali nie było.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 Powtórka programu. Komentarz. Krzysztof Grzybowski, to jest Polskie Radio 24, a zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Doktor Karol Schulz, Amerykanista, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I kilka tematów związanych z Donaldem Trumpem i ze Stanami Zjednoczonymi. Zacznijmy chyba jednak od tego najważniejszego kierunku, czyli od Iranu, ciśniny Ormus. Po fiasku kolejnych rozmów, które odbywały się w Pakistanie, mamy zapowiedź Stanów Zjednoczonych dotyczącą blokady ciśniny Ormus. Potem dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych doprecyzowało, że tak naprawdę chodzi o statki wypływające i wpływające do irańskich portów. Statki zmierzające do innych portów nie będą zatrzymywane przez siły amerykańskie. Z kolei Irańczycy jeszcze wcześniej w odpowiedzi na zapowiedź wysłania do cieśniny Ormus statków, które miałyby oczyścić ten, tę część akwenu z min, zapowiedziały, że jakiekolwiek przybliżenie się obcych statków wojskowych do irańskich wód terytorialnych będzie traktowane jako akt wrogi i akt wojny. Ceny ropy naturalnie wystrzeliły. Jakie będą tego konsekwencje, albo inaczej, jaki będzie ciąg dalszy tej blokady, o ile do tej blokady w ogóle dojdzie, pamiętając o tym, że nie wszystkie zapowiedzi Donalda Trumpa potem są realizowane? No, ja nie widzę potencjału do zmian tak naprawdę na razie, czyli będziemy mierzyli się z tym, z czym mierzymy się do tej pory. Wysokie ceny nośników energii yy, i możliwe. No, konflikt będzie trwał nadal. Myślę, że jeżeli Donald Trump, co jest bardzo wątpliwe też, yy, pójdzie dalej za swoimi groźbami, no to wtedy rzeczywiście ten konflikt na nowo w sposób pewnie ograniczony, ale może, może zostać odgrzany. Natomiast to niewiele zmieni właśnie w sytuacji, jeśli chodzi o cenę energii i nie przybliży nas za bardzo do rozwiązania tej sytuacji. No Donald Trump się strasznie wije jak piskosz, bo, no, bo on przegrał już ten konflikt strategicznie i szuka, szuka sposobu wyjścia, ale cała ta administracja nie ma zupełnie na to pomysłu. No ale zapewne Iran zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest w tej chwili sytuacja i rzeczywiście, że to być może Amerykanom bardziej zależy na tym, żeby ten konflikt zakończyć. Zapewne ten argument wykorzystuje, ale to oznacza, że rzeczywiście Stany Zjednoczone nie mają w tej chwili żadnego pomysłu na to, jak, jak wycofać się z twarzą? E, tak. Znaczy, pomysłów mają bardzo dużo, tylko żaden, żaden z nich nie jest moim zdaniem realizowalny, no. Pewnie w głowie Donalda Trumpa pojawiła się teraz ogromna nadzieja, że ze względu na to, że na przykład Brytyjczycy wysłali swoje statki w tamtym kierunku, żeby zapewnić właśnie kontrolę nad ciśnieniem Ormus, to, że uda mu się w końcu zinterna zinternacjonalizować ten konflikt, umiędzynarodowić go i przez to tak jakby zdjąć z siebie tę odpowiedzialność. Teraz moim zdaniem się to nie uda, bo sojusznicy w NATO nie są... To nie są chęci, żeby zdejmować z niego tę odpowiedzialność. No ale z drugiej strony mamy zapowiedzi Donalda Trumpa, właściwie takie bardzo zdecydowane wypowiedzi dotyczące sojuszników z NATO, dotyczące tego, że Stany Zjednoczone będą rozważać być może nawet opuszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi właśnie na, na to, iż Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wojnę z Iranem, nie doczekały się żadnego wsparcia. No i bardzo dobrze, że się nie doczekały, bo to jest wojna, to jest zbrodnia przeciwko pokojowi, jest to wojna ofensywna i poza terytorium obowiązywania NATO naprawdę powinniśmy już przestać się zastanawiać nad tym, co mówi Donald Trump. No, on mówił jeszcze niedawno, że dokonał ludobójstwa de facto yy, na Irańczykach, mówiąc o zlikwidowaniu całej tej cywilizacji. To nie jest człowiek, którego słowa powinniśmy brać na poważnie. My wciąż dajemy kierować sobą, całym światem, dajemy to dziecku. Dziecku, które no, ma bardzo poważne zaburzenia. To Stanów Zjednoczonych. No jest, ale nie nasz. I powinniśmy to w końcu zrozumieć, że oczywiście, że my zależymy od Stanów Zjednoczonych, ale ona od nas też. Cały ten system globalny jest utkany bardzo gęstą siecią powiązań i to nie jest tak, że my jesteśmy bezbronni. Oczywiście, że wszystko będzie miało swój koszt, tak samo jak ta wojna Donalda Trumpa, My nie zrobiliśmy nic, a i tak płacimy za to najwi największą cenę, bo cały świat za to płaci. Także możemy dalej y, go zagłaskiwać i udawać, że nic nie możemy zrobić. No i przy każdym jego wyskoku będziemy za to płacić cenę albo wziąć się w garść, mówiąc kolokwialnie, i zacząć, pro zacząć prowadzić swoją politykę w naszym interesie. To jeszcze jedna kwestia: no bo oczywiście, rozmawiając o konflikcie z Iranem, nie sposób nie zapomnieć o e, Izraelu i roli Izraela w tym, w tym konflikcie. E, czy Izrael będzie naciskał nadal na Stany Zjednoczone, żeby te, tego konfliktu nie kończyły? Prawdopodobnie tak. Te naciski będą, natomiast myślę, że Izrael jest właśnie w swojej polityce znacznie bardziej niezależny niż chociażby my, Unia Europejska. To znaczy sianie chaosu na Bliskim Wschodzie to zawsze był y, ich cel. Może nie od zawsze, ale od bardzo dawna, bo to gwarantuje w ich postrzeganiu y, y, gwarantuje im bezpieczeństwo. I dalej będzie będzie to robił po prostu. Jakie mogą być konsekwencje dla samego Iranu, tego co się teraz wydarzyło? No bo kiedy, kiedy rozpoczynała się ta wojna, nie było wiadomo czym to się skończy. to bardzo różne scenariusze. Począwszy od upadku reżimu Ayatollahów po jakieś wewnętrzne wstrząsy, które być może, no, nawet jeżeli by tej władzy nie, nie, nie zmieniły, to, to na pewno by ją w znaczny sposób osłabiły. Potem się pojawiły pomysły, aby sięgnąć być może po, po Kurdów, którzy mogliby wystąpić przeciwko Ayatollahom. Choć chyba z tego pomysłu bardzo szybko zrezygnowano. Ym, tylko tyle, że w tej chwili widzimy, Pan o tym powiedział, że Iran tak naprawdę z tej wojny, mimo że bardzo pokierszowany, bardzo osłabiony, no wychodzi jednak w jakiejś mierze zwycięsko. Tak, no właśnie my po tym okresie już wiemy, że Stany Zjednoczone nie są w stanie zrealizować licznych, żadnych praktycznie z tych licznych zapowiedzi, które, które się pojawiały na początku konfliktu. Reżim został, no co, dziesiątkowano, wymordowano część elit rządzących. I reżim ma się dalej dobrze. Protesty siłą rzeczy całkowicie wygasły. Nie jesteśmy w stanie ocenić, na ile społeczeństwo jednak się teraz skupia wokół obozu władzy, no bo jest atakowane z zewnątrz. Donald Trump też zapowiada, że będzie atakował cywilów. Także wygląda na... i jeszcze się pojawiają takie doniesienia, też nie jestem w stanie ich zweryfikować, ale eksperci wojskowi mówią, że Amerykanom kończy się po prostu, kończą się, kończy się amunicja że oni nie są w stanie prowadzić tak zdecydowanego strzału już dalej. Dlatego no, Iran wygląda na to, że mimo wszystko paradoksalnie ma teraz więcej kart w ręku. No i reżim będzie miał się dobrze w innej postaci, in, z innymi twarzami na pierwszych stronach, ale będzie miał się dobrze, a Irańczycy będą nadal cierpieć. Na no ile to może oznaczać również pewnego rodzaju, nie wiem czy przetasowanie, ale jednak przynajmniej minimalną zmianę układu sił w tym rejonie? No bo jeżeli Iran wychodzi zwycięsko z wojny ze Stanami Zjednoczonymi, zadaje bardzo dotkliwe ciosy wszystkim sojusznikom Stanów Zjednoczonych w regionie i nie zostaje za to, że tak, ujmę, że tak to ujmę, ukarany w należyty sposób, no to rozumiem, że jego pozycja w regionie paradoksalnie wzrośnie po tym konflikcie. No właśnie ja tego tak nie widzę, mhm. bo to że, że, to, że Iran nie uległ, to nie znaczy, że wygrał. Oczywiście, że jest osłabiony. Osłabiony jest też jego program nuklearny już od czerwca zeszłego roku, kiedy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi y, dopuściły się tek, pierwszego ataku. Y, je, pozycja Iranu w regionie moim zdaniem wcale nie wzrośnie, wręcz przeciwnie, no bo jednak zaatakował swoich sąsiadów, w tym takich, którzy... Mu sprzyjali, jak Katar, albo którzy przynajmniej wykazywali się neutralnością, mhm. jak zadeklarowany do niedawna wróg Iranu, czyli Turcja. No i to, jak ktoś puszcza na nas jakie tytuły, go nie lubimy i tak właśnie Iran będzie teraz postrzegany. Żadnych sojuszników w regionie już nie ma. Rosja się już na arenie międzynarodowej w tym wymiarze nie liczy. A Chińczycy, no cóż, siedzą i obserwują i czekają, aż Donald Trump jeszcze bardziej osłabi swoją pozycję. To, Także, to przepraszam. No, ja to jeżeli mówimy o Chinach, to skąd w takim razie, skoro Chiny na razie no, jednak z pewnym dystansem obserwują to, co się dzieje, to skąd takie bardzo zdecydowane słowa Donalda Trumpa dotyczące właśnie i chińskiego wsparcia dla Iranu i, i tego, w jaki sposób Chiny zostaną no, ukarane, jeżeli będą Iran wspierać? Bo Donald Trump jest jak wściekły pies zapędzony w koźróg i nie wie już, co robić. Jego autorytarna, autorytarny sojusz na świecie zaczyna się powoli sypać. Mówię o Węgrzech tutaj. Prze nie wygrywa w ogóle, nie żadnych celów, których sam nie umiał nawet zdefiniować zepini w Iranie. Wenezuela to też wcale nie jest jego sukces, jak stara się to przedstawiać. Sojusznicy nie chodzą na jego pasku, a Chiny nic nie, robią, nie robiąc i nic nie inwestując przez jego działania, rosną w siłę. No to, to jest po prostu wyra wyraz bezsilności i desperacji moim zdaniem. Powinniśmy pamiętać, że przywódcy światowi to nie są półbogowie wyjęci z normalnych zasad rządzącymi nami y, albo społeczeństwami i on po prostu popełnia serię błędów, bo takim jest człowiekiem. A na ile rzeczywiście Chiny... Tylko się przyglądają z, z dystansu temu, co się dzieje w Iranie, no bo y, mamy tę wypowiedź Donalda Trumpa i mamy również y, te informacje z amerykańskiego wywiadu, oczywiście nie sposób ich zweryfikować, mówiące o tym, że Chiny przygotowują się do dostarczenia Iranowi broni, y, w tym y, kilku nowych systemów obrony powietrznej, o, z punktu widzenia Iranu rzeczywiście broni w tej chwili bezcennej. Myślę, że to za wiele sytuacji by nie zmieniło, w sensie sytuacji militarnej tam w Iranie. Natomiast sama taka zapowiedź, proszę zauważyć, jaką wywołuje reakcję u Donalda Trumpa. I nic więcej Chińczycy moim zdaniem nie muszą robić. Xi Jinping nic więcej nie musi robić. Już wyprowadził y, y, Trumpa jeszcze bardziej z równowagi, no bo umówmy się, trudne to nie jest. Także... Y, Naprawdę nie muszą za wiele mhm. więcej. Czyli możemy to traktować bardziej jako taką wrzutkę, która miała dokładnie przynieść taki efekt i przyniosła? Y, możemy. Nie wiemy, jakie są dokładnie, jakie były zamierzenia i cele y, przywództwa chińskiego, ale no, ja widzę, że cele osiągają, więc można zakładać, że tak. Y, jaki wpływ, to co się w tej chwili dzieje, ale również y, konsekwencje tego, czyli y, ceny ropy, które znowu poszły w górę. Jaki to może mieć wpływ na nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych? No bo mówiono o, mówiono o tym, że Republikanom będzie za wszelką cenę będzie zależało na tym, żeby ten konflikt jak najszybciej zakończyć, jak najszybciej doprowadzić do spadku cen ropy, żeby ta sytuacja w bezpośredni sposób nie wpływała już na przykład na, na preferencje wyborcze, czy też na decyzje wyborcze Amerykanów. Będzie miała dokładnie odwrotny wpływ niż Donald Trump sobie zakładał, co tylko pokazuje jego bardzo ograniczone zdolności poznawcze, bo wszyscy wiedzieliśmy, że to pozytywnie nie wpłynie, i on sam przyznał yy, przez weekend, że no, ceny yy, paliwa rzeczywiście mogą nie spaść aż do wyborów połówkowych w listopadzie. Także oczywiście to się będzie bardzo źle odbijało na, yy, na notowaniach republikanów, zwłaszcza, że już teraz, moim zdaniem dość szybko, ale już widzimy rosnącą presję inflacyjną. I nawet jeżeli ten konflikt zostałby dzisiaj rozwiązany i zapanowałby pokój i ceny ropy by spadły, to i tak Amerykanie już odczują skutki tego i rządzący, czyli Republikanie poniosą za to konsekwencje w wyborach najbliższych. No to w takim razie jeszcze jeden wątek. Pan zresztą o nim wspomniał. Chodzi oczywiście o Węgry. Hmm. Podczas spotkania Donalda Trumpa z mediami, prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymał pytanie dotyczące właśnie wyniku wyborów na Węgrzech. No i wszyscy rozpisują się nad, nie nad pytaniem i nie na odpowiedzią, której tak naprawdę nie było, tylko nad reakcją właśnie Donalda Trumpa, który to pytanie po prostu zignorował, przemilczał i odszedł od mikrofonu. Dokładnie tego się spodziewałem, bo ja uważam, że on teraz będzie udało, że nie wie, co to są Węgry. Może Hungry, że ktoś jest głodny. No bo on przegrał zupełnie tutaj, pomimo swojego dużego zaangażowania, więc no ja naprawdę nie mam innej metafory, jak takie dziecko, które, y, któremu coś nie wyszło jest bardzo obrażone na cały świat, będzie ignorował ten fakt po prostu i tyle. Ja wiem, że w, w tym momencie przechodzimy już do gdybologii, takiej politycznej gdybologii, czyli czegoś, y, czego politolodzy nie lubią, ale na ile tak naprawdę to wsparcie Donalda Trumpa mogło przynieść efekt odwrotny od zamierzonego przez, y, przez Biały Dom? W przypadku Węgier. Ja Węgiel. mogę teraz występować jako socjolog, więc mogę pogdybać. <grym> no, moim zdaniem dość mocno wpłynęło, bo to wiemy oczywiście już teraz post factum po wynikach wyborów, że tak y, y, y, szala była już przechylona na korzyść Tisy i Peter, Petera Madziara. No i takie zaangażowanie zewnętrzne, takie dość brutalne, wręcz prymitywne i mówienie wprost przed słowami JD Vana, głosujcie na Ormana no spowodowało, że z, y, motywację jeszcze większą u przeciwników tego reżimu. I stąd tak wielka porażka Orbana, tak duża wygrana Tisy i to, że będą mieli że większość konstytucyjną. Yy, Amerykanie mogli zmobilizować dodatkowych wyborców dla Tiszy? Myślę, że tak. Myślę, że tak, no bo to już było tak, tak właśnie widoczne... Yy. Tak, mocne, tak mocna ingerencja w sprawy wewnętrzne, to jest, zupeł, to jest w ogóle nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Prawo międzyna dyplomatyczne prawo międzynarodowe mówi o tym, że nie wolno się mieszać w sprawy wewnętrzne e, państw trzecich, a to była bezpośrednia ingerencja. No to podejrzewam, że bardzo wielu Węgrom się to nie spodobało. No to w takim razie idąc dalej, jeszcze jeden bardzo... Ciekawy temat, a mianowicie relacje Białego Domu z Watykanem. Donald Trump bardzo krytycznie odniósł się do działalności papieża Leona XIV. Przypomnijmy Amerykanina. Nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma, ma broń nuklearną, napisał w mediach społecznościowych. Potem jeszcze dodał, że papież lubi chyba przestępczość, skoro tak mocno broni imigrantów. I nie jest to pierwszy... A tak, nie jest to pierwsza tego typu wypowiedź pod adresem Kościoła Katolickiego, właściwie głowy Kościoła Katolickiego, dodajmy, papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych. Skąd ta niechęć? Niechęć jest stąd, że jak ktoś się nie zgadza z Donaldem Trumpem i piętnuje jego zbrodnie, no to on się automatycznie obraża i bierze na celownik taką osobę i ją za największego wroga. On na pewno chciałby zdymisjonować papieża, bo tak to sobie chyba wyobraża, że on ma taki wpływ na ten świat. Ja podkreślę już chyba po raz trzeci w ciągu naszej rozmowy, że Donald Trump ma zaburzoną osobowość. Ten człowiek nie kontroluje swoich reakcji już, a jak każdy dyktator nie doszły, bo system amerykański mu to nie, do, nie pozwolił, kiedy chyli się ku upadkowi, no zachowuje się coraz bardziej irracjonalnie. Nie ma, nie ma osoby, nie ma świętości, bo dla wielu osób jest to święta osoba, y, której on by nie, za, nie zaatakował, jeżeli y, taka osoba lub instytucja występowałaby przeciwko jego pomysłom. No to akurat te ostatnie słowa możemy domniemywać, że y, są konsekwencją wypowiedzi y, papieża, który dziennikarzom powiedział, że ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znakiem nienawiści, podziału i zniszczenia. Chodziło oczywiście o y, ataki na infrastrukturę y, w Iranie. I jakie to może mieć konsekwencje. Ja wiem, że pytałem już o te konsekwencje dotyczące Iranu, konsekwencje w samych Stanach Zjednoczonych dotyczące tych zbliżających się wyborów. A jakie konsekwencje mogą mieć te wypowiedzi wobec dotyczące papieża? Ba, zresztą oprócz tych wypowiedzi pojawiła się jeszcze bardzo ciekawa rzecz, która już chyba też nie powinna zaskakiwać, zważywszy na medialną aktywność Donalda Trumpa, to znaczy pojawiła się grafika, w której Donald Trump występuje jako Jezus uzdrawiający chorego. No, ten obrazek przypadkowo, nieprzypadkowo pojawił się chwilę po, po tym, jak Donald Trump ostro skrytykował Leona XIV. No, to jestem teraz w pozycji, że, że muszę, muszę komentować jakieś złudzenia i wierzenia dwóch panów. To Przepraszam, ja, ja jednak no i... powrócę do, do, do tego wątku, że rozmawiamy o Donaldzie Trumpie, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak na razie największej potęgi na świecie. Wciąż. Tak. Natomiast on ma też pewien system wierzeń i on, on myślę, w swój mesjanizm osobisty, już nie tylko amerykański, bardzo mocno wierzy. Papież zresztą w swój chyba też, ale to zostawmy na boku. No ja jak czytałem właśnie o tych reakcjach Trumpa na słowa papieża, to sobie wyobraziłem, że część katolików z ruchu maga może powołać Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych. Bo oni są tak bardzo przekonani o słuszności swojego lidera, że mogą stać się wyznawcami nowego, nowego kościoła, jeżeli papież dalej będzie bronił zasad katolickich, chrześcijańskich. No bo Papież nic rewolucyjnego, nic, czego nie moglibyśmy się, po nim, czego nie moglibyśmy się spodziewać, nie mówi. Także no, to jest tylko w głowie, w głowie Trumpa i jego wyznawców, hmm. że ktoś... W, w a w, się... maga, w samym Maga rzeczywiście tego typu yy, rzeczy są nadal bezkrytycznie przyjmowane, bo można odnieść wrażenie, że tam też coś zaczyna pękać. No szczerze, ja nie widzę jeszcze tych pęknięć. Mhm. Z tego, że dostrzegamy to w wymiarze tych takich twarzy ruchu maga. Tucker Carlson, wcześniej Marjorie Taylor Green, którzy odchodzą z tego ruchu, ale oni są traktowani jako odszczepiency, jako zdrajcy, którzy no, wypowiedzieli się przeciwko Trumpowi, dlatego trzeba ich usunąć. Natomiast ten monolit społeczny... No na poziomie badań społecznych to wciąż nie widać, żeby on, on słabł. Oni wciąż popierają tę wojnę, oni wciąż popierają Donalda Trumpa we wszystkim, co mówi, robi. E, także ten moment jeszcze nie nastąpił. Nie wiem, czy on w ogóle nastąpi. No to w takim razie tu zatrzymajmy naszą dyskusję. Dr Karol Szulc, amerykanista, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zazwyczaj komentujemy wydarzenia w Polsce, ale dziś chyba jednak należy zacząć od, od Węgier. Od tego, co się na Węgrzech wydarzyło, no i od tego, jakie to może mieć konsekwencje również dla, dla polskiej polityki. No to najpierw, dlaczego Fidesz poniósł, no tak dotkliwą porażkę, bo ciężko to inaczej określić. Wszystko wskazuje na to, że zwycięzcy osiągną większość konstytucyjną. Coś, co jeszcze do niedawna wydawało się absolutnie niemożliwe. No mieliśmy bardzo dużo różnych opinii w relacji, którą usłyszeliśmy przed, przed chwilą. Przyznam, że tutaj też byłem nieco zaskoczony tymi głosami właśnie z Węgrów, które zebraliście, tym rozrzutem. Tak? Każdy miał jakąś inną pretensję do Rządów do ekipy Wiktora Orbana do Fideszu. I teraz gdyby spróbować to zsumować, no to badania opinii publicznej węgierskiej mówiły tyle. Ludzie są rozczarowani, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze na Węgrzech. No po prostu z kraju względnie zamożnego, dobrze rozwijającego się, bogatszego od Polski na przykład. Węgry no, stały się taką czerwoną latarnią Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o gospodarkę. Spadek poziomu życia w różnych obszarach był bardzo widoczny. No i było też bardzo widoczne no, to porównanie, ten kontrast z tym, co się dzieje na Węgrzech, jak rozwijają się, a właściwie się nie rozwijają, w jakiej są stagnacji Węgry i tym, co się dzieje, no znowu tutaj się posłużę Polską, tak, która z znacznie trudniejszej po. No jednak rozwinęła się i to widać y, z, b, bardzo mocno przez te lata i stanowiła y, dla Węgrów po prostu pewien, y, pewien wzór. Czyli po pierwsze kwestie gospodarcze. Druga sprawa to korupcja. Y, korupcja i oligarchizacja Węgier. Bardzo istotna sprawa w y, oczach y, w właśnie węgierskich y, wyborców i to też no ten nieprawdopodobny stopień korupcji na Węgrzech, no to jest numer jeden, tylko, że od końca w całej Unii Europejskiej, no zaczął już, no bardzo dotykać Węgrów, kłóć w oczy, a być może również dotykać jako się bezpośrednio. No, kolejna sprawa, no to te wszystkie zawirowania międzynarodowe, chociaż jak się wydaje w mniejszym stopniu. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że wczorajsze, już powyborcze przemówienie Petera Madziara, no było przede wszystkim skierowane na sprawy wewnętrzne. Owszem, była warstwa międzynarodowa, ale ona była w stosunkowo no, mniejszej takiej porcji niż te kwestie wewnętrzne. No ale tak czy inaczej. Wydaje się, że Węgrzy stracili to przekonanie, że należy wojować z Unią Europejską, wojować z Brukselą, zwłaszcza, że zostały wstrzymane dotacje z Unii Europejskiej wojować z wojować z też no poniekąd demokracjami zachodnimi. Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Natomiast, no, żeby takim przyjaznym okiem z, po, przyglądać się Kremlowi, spoglądać na Kreml, na Władimira Putina i deklarować przyjaźń i współpracę. Tutaj doświadczenie węgierskie, doświadczenie, no, które, no, to jest często teraz przywoływane. Sięga rewolucji 1956 roku, jest bardzo niedobre, jeżeli chodzi o Rosjan i te okrzyki, które się pojawiły, podczas tych wczorajszych wieców, tego triumfu właśnie wyborców tisy Rosjanie do domu, no nie były bez przyczyny. Że to jest cały konglomerat, jak się wydaje, najróżniejszych, najróżniejszych przyczyn. Natomiast no, mamy do czynienia z totalnym zużyciem się tej władzy i totalną no jednak kompromitacją. Chociażby przez te bliskie stosunki z Rosjanami, ale również no, korupcja i tak dalej. No, że Wydaje się, że to ten, ten konglomerat przyczyn złożył się w sposób bardzo mocny, może zaskakująco wręcz mocny, na skalę z wyborczej wyborczego Triumfu Tis. No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, Karol Nawroc, współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego, Sławomir Cenckiewicz, w Biura Bezpieczeństwa Narodowego, o Orbanie. Był sojusznikiem Polski jedynie w rozgrywce z kosmopolitami i centralistami w Unii Europejskiej oraz w kwestii migracji. To było ważne, ale za mało. E, I dalej tu są dosyć ciekawe słowa. Poza tym jedynie pogłębiał sprzeczności, inna percepcja zagrożeń rosyjskich, różnice w postrzeganiu sojuszu północnoatlantyckiego. O roli Węgrów we wspólnocie wywiadu e, powstaną kiedyś studia. E, zupełnie niezgodna z naszymi interesami polityka energetyczna. Ostatnie wyczyny wyprawa Mola na rynek serbski w konsultacji z Rosją. Pogrzebanie idei Trójmorza na Nagrania rozmów węgierskiego premiera i szefa MSZ z Putinem i Ławrowem, ujawnione ostatnio, zdobyte być może przez jeden z wywiadów, są tego wszystkich, wszystkiego egzemplifikacją. Relatywizacja tego na polskiej prawicy antyrosyjskiej była błędem, delikatnie mówiąc. No i ten wpis Sławomira Cenkiewisza, no znaczącej postaci polskiej prawicy, szefa BBN-u, bliskiego współpracownika Karola Nawrowskiego, no zrobił karierę, karierę w, w internecie, jest dosyć często, bardzo często cytowany, przesyłany, prze przekazywany, przesyłany dalej, no i cóż... i. Ten wpis jest dosyć charakterystyczny, jeżeli chodzi o postawę polityków polskiej prawicy teraz teraz po tak ewidentnej y, po, y, przegranej y, Wiktora Orbana i y, Fidesu na Węgrzech. Y, zmieniły się akcenty i to wyraźnie, wyraźnie widać. Teraz... To po... przepraszam, to jakoś na potwierdzenie. Tobiasz Bocheński w TVN24, co do polityki wschodniej Wiktora Orbana, wielokrotnie powtarzam, że była absolutnie rozbieżna z naszą. No, no więc właśnie. Tylko tyle, że kilka dni temu y, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dodajmy część jako obserwatorzy OBWE i to jest jak gdyby trochę, i trochę inna bajka, ale inni jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli na Węgrzech, wspierali Fidesz. No tak, i y, y, wspierali bez jakichś takich szczególnych wątpliwości. Sam Jarosław Kaczyński nie tak dawno mówił, no, że Węgry ze względów energetycznych muszą po prostu współpracować y, z Rosją Władimira y, Putina. No teraz to się odwróciło właśnie, że jeżeli chodzi o kontakty z Kremlem, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, to, to co napisał Cenckiewicz, Cęcki no to jest to, to, to nie dobrze. To, to, to była y, y, duża wada y, ekipy Wiktora Orbana ale plusem było to, że ym, Orban właśnie wojował z Unią Europejską. Jak to określają politycy prawicy, chciał powstrzymać to szaleństwo, unijne szaleństwo, przejawiające się w różnych sprawach, między innymi w polityce klimatycznej ym, z Brukseli. Yy, no i to jest jego wielki, wielki plus. Sławomir Cęskiewicz wspomniał o na przykład kosmopolitach, z którymi wojował ym, y, Orban, czyli y, jeżeli chodzi o kwestie z, związane z relacjami ze światem no, Europy Zachodniej przede wszystkim, to y, Orban był dobry, natomiast jeżeli chodzi o wschód, to tutaj już był y, zły. No tylko problem polega na tym, że politycy y, prawicy jakby wcześniej tego, no tak ewidentnie nie mówili. Poparcie dla Wiktora Orbana, poparcie dla Fidesu, wydaje się, no było po prostu takie jednoznaczne, bez jakichś szczególnych, szczególnie widocznych wątpliwości. No teraz jest inaczej. To pokazuje, że z, z, ze zwycięstwem Tisy, z, z jego skalą, z, tym, z tą całą historią, chociażby Popierania zarówno przez y, polityków y, prawicy, jak i no, na przykład przez Karola Nawrockiego, Viktora y, Orbana, y, to y, również poparcie y, ze strony Donalda Trumpa, wizyta y, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie tuż przed y, z, y, wyborami. No tak trochę ciężko z tego wybrnąć po tym zwycięstwie, po tym wyniku, y, wyniku wyborczym. No i prawica przede wszystkim, jak w wymiarze Prawa i Sprawiedliwości, no chce umknąć, umknąć w ten sposób, że ten, no, Orban, no, nie był taki taki fajny, te stosunki, jego relacje z Kremlem były nieprzyjemne, no dobrze, że to próbował poskromić Bru Brukselę, no ale tak czy inaczej, no tak różowo, jednoznacznie różowo nie było. Jest jeszcze drugi element tej narracji, narracji obozu opozycyjnego w tej chwili polega on na tym, że jest, no, są stawiane pewne znaki, zapytania, jeżeli chodzi o Petera Madziara, o trwałość jego rządów, kwestia tego, czy Orban Ur nie wróci, czy nie będzie tak, że po prostu Madziar nie da rady, nie ma ludzi, nie ma, nie ma ekipy. No, czy sobie poradzi? poradzi z tym um, zdecydowanym zwycięstwem wyborczym. No i tutaj prawica zaczyna stawiać znaki, znaki zapytania. Aczkolwiek no tak czy inaczej, sytuacja w tej chwili dla ym, polityków opozycji no, jest dosyć, dosyć nieprzyjemna. To też było też widać wczoraj, podczas wieczoru wyborczego, kiedy pojawiły się pierwsze, takie zupełnie minimalne ym, wyniki z 1,5% komisji wyborczych na Węgrzech. No i tam było no, zdecydowane yy, zwycięstwo Fidesu i Wiktora Orbana. Yy, no i politycy prawicy również w Polsce bardzo chętnie to po Podchwycili i zaczęli święcić triumf. No i później, no nawet no. To było względnie ciekawe. Można było śledzić, jak się z tego wycofują y, z elementami pewnego kabaretu z politycznego. No, moment dla obecnej opozycji, no, która tak jednoznacznie popierała Orbana i Fidesz, no, na pewno jest nieprzyjemny. No, to jeszcze jedna kwestia. To, to jakie znaczenie symboliczne, ale być może też polityczne będzie miała wizyta Pitera Maggiara w Polsce, który zapowiedział jeszcze wczoraj podczas tego wystąpienia w Budapeszcie przed setkami tysięcy zwolenników, że pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna to będzie wizyta do Polski. No tak, oczywiście będzie tutaj znaczący, znaczący wymiar symboliczny, o którym pan wspomniał. No, spotkanie dwóch liderów krajów Europy Środkowej, no, którzy obronili, czy też wyciągnęli no, w Polsce nie jest to wyciągnięcie, może całkowite, ym, z, te kraje z takiego politycznego populizmu, z objęć populi politycznego populizmu. No i dwóch y, polityków, czyli Donalda Tuska i Petera Madziara, no którzy się ym, no, wzajemnie wspierali w, swojej, w swoich politycznych dążeniach. Yy, no, zwłaszcza ostatnio Donald Tusk no, wspierał, wspierał TISę. To jest pierwsza sprawa ale wydaje się, że y, y, tych spraw jest jeszcze y, kilka innych. No, po pierwsze, to ym, mówiłem o tym, że Peter Madziar bardzo dużo, ym, z, y, dużą część swojego przemówienia po wyborach y, poświęcił na kwestie związane z y, wewnętrznymi sprawami węgierskimi, z sytuacją y, ekonomiczną, z relacjami Unii Europejskiej, również w tym wymiarze finansowym. Y, z, z, w tym wymiarze, y, który dotyczy dotacji unijnych, y, najróżniejszych programów, które są w tej chwili dla Węgier y, wspomniane wstrzymane, natomiast, natomiast sytuacja ekonomiczna Węgier jest na tyle zła, że po prostu po prostu no, trzeba jak najszybciej uruchomić te pieniądze. I tutaj może pomóc Maciarowi właśnie Donald Tusk. Donald Tusk jako człowiek, no, z którym no, liczący się po prostu w Brukseli, były szefy Rady, Rady Europejskiej, polityk w Europie rozpoznawalny i no po prostu szanowany. To wiem, że pan bardzo chętnie zajmuje się również ekonomią. Na ile pa paradoksalnie yy, ta fatalna sytuacja ekonomiczna, gospodarcza Węgier, to właśnie, powtórzę jeszcze raz to słowo, to paradoksalnie być może nie jest zła wiadomość dla Pitera Maggiara, bo no, startują z tak niskiego pułapu że może być tylko lepiej. No właśnie. I to, jest, I to jest bardzo interesujący wątek, mianowicie frustracja społeczna, jak się okazało, na Węgrzech osiągnęła taki poziom, no, że, który oddaje skala zwycięstwa wyborczego TIS. I na to, jak wspomniałem, złożyło się kilka elementów, między innymi, no bardzo, ale to bardzo kiepska, w ogóle nieporównywalna z polską sytuacja ekonomiczna Węgier. I teraz rzeczywiście jest tak, że start jest z tego niskiego, niskiego z, y, poziomu, bardzo niskiego poziomu i w pewnym rzeczywiście paradoksalnym wymiarze y, Maziarowi może być łatwiej, tak, no bo y, ten, ten punkt wyjścia jest tak, nis, wiem, tak nisko, że y, po prostu y, z y, kilkoma wdrożeniem kilku różnych procesów, również normalizacją stosunków z Unią Europejską, może dojść do poprawy. Kto wie, czy nawet nie znaczącej, znaczącej poprawy. No, to jest tak, że na przykład, gdyby to odnieść do sytuacji w Polsce w tej chwili, to jednak mimo wszystkich wad naszego kraju, które no, znamy, wad i gospodarczych, i politycznych, no to jednak rozwijamy się. Wymiar polityczny też nie jest, chociaż może to zabrzmieć trochę dziwnie, ale nie jest aż tak brutalny jak na Węgrzech. W związku z tym na przykład to, co jak się wydaje, w tej chwili zadecydowało o y, y, zwycięstwie, tak mocnym zwycięstwie y, Tisy na Węgrzech, czyli ludzie młodych, mobilizacja ludzi młodych. Y, pytanie, czy na przykład byłaby do powtórzenia y, y, w Polsce. Y, jak się wydaje, w tej chwili to chyba nie. Inaczej było w 2023 roku, w momencie y, 8 lat rządów y, rządów y, PiSu, no i tego, co ludzie widzieli, no, czego się mogą po pis y, spodziewać, tamta mobilizacja nastąpiła. Natomiast teraz, znowu chyba mówimy o jakimś paradoksie, sytuacja polityczna w Polsce jest na tyle, no, taka ułagodzona, że trudno mówić o takich czynnikach motywacji do mobilizacji. Ale trzeba pamiętać o jednym. Do polskich wyborów zostało jeszcze półtora roku. I pytanie, czy w ogóle ten przykład węgierski za te półtora roku będzie w, w polityce taki m, mocny, taki aktualny, taki czynny. Dlatego, że po pierwsze no to w polskiej polityce co tydzień mamy inny, nowy, nowy temat. I tych zawirowań może być jeszcze bardzo, to to bardzo jeżeli wiele. pan pozwoli. To wątek, który połączy i polską politykę, i również ten przykład węgierski. Podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej, która już za nami powołano nowy zespół odpowiedzialny za przygotowanie ugrupowania do kampanii wyborczej. Chodzi właśnie o wspomniane przez pana wybory parlamentarne. I pytanie, czy, czy to jest zaskoczenie, czy nie? Bo myślę sobie, że wielu obserwatorów sceny politycznej, no przynajmniej z częścią tych nazwisk miałaby problem, że żeby je rozszyfrować. Aleksandra Gajewska, no, tu być może problemu nie będzie, Monika Rosa tu być może też nie, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Domański, Adam Szłapka. Kilkoro polityków, którzy bez wątpienia są ja coś, jakoś kojarzeni, ale też kilka nazwisk mam wrażenie jednak dla takiego no, przeciętnego odbiorcy, no, brzmiących co najmniej świeżo. Dziesiątka, która ma poprowadzić Koalicję Obywatelską do wyborów parlamentarnych, no mimo tego, że mamy jeszcze aż półtora roku do wyborów. Yy, no tak, i tutaj jest, yy, cóż... Półtora roku do wyborów. No jest to moment dosyć charakterystyczny, gdyż przypomnę, że kampania prezydencka w Polsce no to się właśnie rozpoczęła między, no tak mniej więcej półtora z roku przed wyborami. Oczywiście jeszcze wtedy nie byli znani kandydaci, zwłaszcza Karol Nawrocki. Natomiast no już, ta, już te polityczne emocje, te polityczne ruchy no były takim podprowadzeniem do wyborów. I chyba mamy z jednej i z drugiej strony sceny politycznej w Polsce, no w tej chwili też, też taki moment. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości mamy przecież Przemysława Czarnka, czyli bardzo aktywnego kandydata na premiera. No z drugiej strony mamy tę konwencję Koalicji Obywatelskiej, te nazwiska, które pan wymienił. No i aktywność i przemówienie samego Donalda Tuska, bo no ja sobie wyobrażam w ten sposób, że ten sztab, tak, te nazwiska, które pan wymienił, te osoby, które pan wymienił, no to y, ja to rozumiem, że to będzie no, coś w rodzaju sztabu, tak, czołówki sztabu y, zy, wyborczego. Y, ci... A to przepraszam, to jest ciekawe, na ile to jest dziesiątka, która ma y, zrobić tę kampanię, a na ile to jest dziesiątka, która będzie no właśnie jakimś ciałem doradczym o nie do końca klarownych kompetencjach. To chyba jednak zrobić, no z tego, co zrozumiechałem w sobotę, no to chyba jednak jednak, mówiąc kolokwialnie, zrobić te wybory w różnych zresztą wymiarach, to znaczy w, w wymiarze pewnej kreacji, ale z drugiej strony również w, w takim w, wręcz na pograniczu no po prostu technicznych aspektów kampanii wyborczej. No i jest oczywiście Donald Tusk, który wygłosił też no, takie już prekampanijne przemówienie, tam zwracał uwagę i to był taki leitmotiv tego przemówienia na Skąd słusznie na zagrożenie, zagrożenie rosyjskie, ale widać, że Koalicja Obywatelska będzie mocno grała tym motywem, zwłaszcza, że on na Węgrzech, chociaż tam też sytuacja, jeżeli chodzi o kontakty polityków z Kremlem, była zupełnie inna, no ale na Węgrzech zadziałał. Natomiast pytanie, czy yy, Koalicja Obywatelska, bo chyba Prawo i Sprawiedliwość to Potrafi, o czym się zresztą czasami nie pamięta. Natomiast czy Koalicja Obywatelska wyciągnie taki dosyć istotny wniosek z wyborów węgierskich, a właściwie z kampanii wyborczej węgierskiej? Mianowicie Peter Magiar no, objeździł całe Węgry. Jeździł do bastionów Orbana. Nie bał się konfrontacji z tymi, z tymi ludźmi. Był niesłychanie, niesłychanie aktywny i jak się wydaje, zwłaszcza w sytuacji, no, której na szczęście nie mamy w Polsce no, braku wolnych mediów, czy też, no, delikatnie mówiąc, niedostatku dobrych wolnych mediów w, na Węgrzech czy nie osiągnął tego efektu i czy politycy Koalicji Obywatelskiej, z czym mają od dawna problem, wyciągną z tego wnioski. No to o tym będziemy się przekonywać w kolejnych miesiącach. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu